Przed mikrofonem Darek słuchacie podcastu Radio 9 Lubin, audycja numer 227. Dziś magazyn o nauce i technice do potęgi 9, a w nim usłyszycie, jak zaplanować najbliższą wakacyjną podróż, jak użyć do planowania wakacyjnej podróży smartfona i jeszcze przy jego użyciu za tą podróż zapłacić. Zapraszam do słuchania. Potęgi 9. Magazyn o nauce i technice. Jak wspomniałem na początku dzisiejszego podcastu, spróbujemy dzisiaj w magazynie o nauce i technice do Potęgi 9 użyć smartfona lub chociażby tabletu do tego, żeby zaplanować sobie podróż wakacyjną, gdzie pojechać i jeszcze przy jego użyciu, nie włączając specjalnie komputera, za tą podróż zapłacić. A oczywiście dziś już jest to możliwe. Zdobycze współczesnej techniki nie tylko pozwalają nam przeglądać internet, ale również wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje właśnie na smartfony, czy też tablety w różny sposób. I jest kilka ciekawych aplikacji, przy użyciu których możemy oczywiście zaplanować podróż. Niektóre są przypisane do chociażby przewoźnika lub też linii lotniczej, z których zamierzamy, z której usłyszeć zamierzamy skorzystać, ale niektóre są aplikacjami, które służą do płacenia i między innymi można sobie zapłacić za mm, Podróż. Spróbujemy wybrać się na przykład gdzieś autobusem i oczywiście możemy robić to na różne sposoby, możemy już wybrać sobie wcześniej jakiegoś przewoźnika, jeśli wybierzemy na przykład firmę Polski Bus, to możemy skorzystać z predefiniowanej strony internetowej, specjalnie mobilnej strony internetowej służącej właśnie do rezerwacji biletów Dlatego czerwonego polskiego przewoźnika. Polskiego, skądinąd firma pochodzi spoza Polski, ale w Polsce ma dwie duże bazy jedna jest w Warszawie, druga we Wrocławiu. Możemy oczywiście tanio podróżować autobusem po całej Polsce, a ceny biletów, uwaga, zaczynają się już od złotówki plus złotówka za rezerwację. Tak więc, jeśli nam się uda, możemy sobie zaplanować podróż już za 2 złote i pojechać na drugi kraniec Polski za bardzo, bardzo małe pieniądze. I oczywiście, jeśli wybierzemy sobie tego przewoźnika, możemy wejść na stronę m.polskibus.com i tam e, za pośrednictwem właśnie specjalnie przygotowanej mobilnej strony internetowej e, wybrać opcję Kup bilet e, i oczywiście po wybraniu e, miejsca, w którym zaczynamy podróż poprzez wybranie destynacji, czyli tam, gdzie tą podróż zamierzamy kończyć, zapłacić również za bilet. Można zapłacić za ten bilet kartą, można zapłacić za niego za pośrednictwem mobilnej aplikacji, na przykład ICO, ale można też przelewem z naszego konta bankowego, albo idąc na przykład do banku i dokonując wpłaty na podany numer konta. Oczywiście bilet otrzymujemy elektronicznie, jest on wyświetlany już w tej, na tej stronie mobilnej, o czym Otrzymujemy również potwierdzenie dokonania rezerwacji za pośrednictwem maila. Ten numer rezerwacji będzie nam potrzebny później, żeby okazać obsłudze y, autobusu. To jeśli udajemy się na przykład w podróż polskim busem, ale jeśli udajemy się na przykład innymi autobusami, chociażby będziemy zamiar mieli się przesiadać różnymi przewoźnikami autobusowymi i kolejowymi po całej Polsce, to możemy skorzystać z takiej aplikacji. Znamy pewnie stronę e-podróżnik, ale jest to oczywiście na smartfon i tablety z systemem operacyjnym Android, aplikację o nazwie właśnie epodróżnik i tam możemy bardzo łatwo znaleźć sobie skąd dokąd, kiedy, w jakich dniach podróżujemy. Aplikacja jest po sprawdzeniu chociażby przeze mnie. Bardzo dobrze zaktualizowana, wyświetla aktualne rozkłady jazdy przewoźników, nie tylko przewoźników PKS, PKS z całej Polski, ale również przewoźników prywatnych, tak zwanych busów. Oczywiście braki są pewnych kursów, możemy tam na przykład nie znaleźć, ale są w miarę, w miarę aktualne i naprawdę bardzo małe. Znalazłem kilka przypadków naprawdę bardzo nielicznych, gdzie na przykład kurs nie był uwzględniony, a jednak kursy, kursy był, kursem był. Żeby było ciekawie, aplikacja wychodzi troszeczkę naprzód czasowo i można oczywiście z wyprzedzeniem sobie zaplanować podróż, przesiadki i tutaj wszystko będziemy mieć. Natomiast jeśli wybieramy się w podróż koleją, ja bym proponował taką, takie trzy aplikacje, właściwie, które można właśnie e, używać pod kontrolą systemu operacyjnego. Android. Ja bazuję akurat na systemie Android. Jeśli ktoś na system iOS znajdzie ciekawe aplikacje tego typu, również zapraszam do komentowania, czy to na stronie bloga podcastu wwwradio 9 lubin.blogspot.com czy też na stronie facebookowej facebook.com kośnik 9 czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków diakrytycznych. I oczywiście jeśli podróżować będziemy pociągiem, to ja polecam trzy aplikacje właśnie służące do tego. Jedna to aplikacja Bilcom aplikacja TK Telekom, dzięki której możemy zaplanować podróż pociągiem różnych przewoźników. W tym oczywiście będą uwzględnione pociągi czy to Intercity, czy pociągi różnych przewozów regionalnych na przykład, czy też pociągi kolei wielkopolskich, mazowieckich, czy kolei dolnośląskich. Korzystałem z rozkładu jazdy akurat kolei dolnośląskich przy użyciu aplikacji Bilkom i oczywiście aplikacja uwzględnia również zmiany, jeśli chodzi o rozkład letni, zimowy i różnego rodzaju na przykład remonty torów, również są tam uwzględnione. Mamy informację, że na przykład na danym odcinku obowiązuje zastępczający komunikacja autobusowa. To znajdziemy wszystko w aplikacji Bilkom. Yy, yy, jeśli podróżujemy pociągiem, warto mieć jeszcze jedną ciekawą aplikację. Aplikację o nazwie Info Pasażer. Co znajdziemy w tej aplikacji? W tej aplikacji będziemy mogli sprawdzić czy nasz pociąg się spóźnia, czy dojedziemy nim do celu naszej podróży punktualnie, czy też nie, będziemy mogli sobie przy, tej, przy użyciu tej aplikacji również sprawdzić, oczekując na przykład na dworcu na pociąg, który już skąd, skąd gdzieś jedzie, czy przyjedzie do nas punktualnie i będziemy mogli do niego wsiąść o zaplanowanej przez nas porze, czy zdążymy chociażby na dalsze przesiadki. Wybier wybieramy oczywiście stację kolejową, która nas interesuje. Jeśli już jedziemy pociągiem proponuję wybrać stację docelową i możemy oczywiście później po wybraniu tej stacji naszej, która nas interesuje, mamy dwie opcje odjazdy i przyjazdy i możemy sprawdzić sobie, że na przykład w tej chwili, w chwili nagrywania tego podcastu, a jest to poniedziałek i 26 dzień maja, pociąg jadący sobie z Warszawy Grochowa do Wrocławia głównego, no w tej chwili przyjechał do stacji na dodrze o minutę opóźniony. I to mamy na przykład taką informację, znajdziemy tutaj oczywiście przewoźników różnych, czyli zarówno Intercity, TLK, przewozy regionalne, koleje dolnośląskie, mazowieckie, wielkopolskie i tak dalej. To wszystko w aplikacji Infopasażer, aplikacja aktualizowana na bieżąco, między innymi w oparciu o system nawigacji satelitarnej w pociągach, ale także o informacje od mm, dyżurnych ruchu. Jeszcze jedna aplikacja, jeśli wybieramy się w podróż, to już dedykowana dla konkretnych linii kolejowych, a dokładnie dla Intercity. To również istnieje aplikacja IC Mobile Navigator, czyli Intercity Mobile Navigator, PKP Intercity, ale znajdziemy w niej tylko i wyłącznie informacje dotyczące połączeń, punktualności, i planowania podróży właśnie jadąc kolejami telka Intercity. Już za chwilę powiem Wam, jak jak dalej wykorzystać smartfona podczas naszych podróży, ale to po piosence oczywiście pochodzącej z serwisu Muzykale na licencji Creative Commons. Zapraszam już za chwilę.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 Just can hide it. Ooh, ooh, ooh, yeah. Just can. Po piosence, oczywiście słuchamy dalej magazynu do potęgi 9 o nauce i technice i podcastu Radio 9 Lubin. Dziś używamy, przypomnę, aplikacji przy użyciu smartfonów, tabletów z systemem chociażby Android, bo akurat te aplikacje przetestowałem, do tego, żeby zaplanować sobie podróż i jeszcze za nią zapłacić. Oczywiście podróżowaliśmy przed momentem, planowaliśmy nasze podróże przy użyciu kilku aplikacji, ale oczywiście. Oczywiście możemy podróżować nie tylko po ziemi, ale również podróżować możemy jak najbardziej w powietrzu. Możemy sobie wybrać aplikacje, czy to aplikacje EuroLotu, Polskich Linii Lotniczych Lot, czy na przykład aplikacje Linii Lotniczych Tanich, Wizz dzięki którym, której to aplikacji będziemy mogli nie tylko sprawdzić o której godzinie, w jakich dniach w ogóle nasz samolot w interesujących nas destynacjach będzie się pojawiał. I skąd, dokąd będzie można polecieć. Będzie można y, oczywiście przy użyciu tej aplikacji, można również sprawdzić cenę biletu. Można również ten bilet zarezerwować i kupić. I można oczywiście dokonać również przy użyciu aplikacji, na przykład dedykowanej przewoźnikowi Weezer, także dokonać odprawy, również przy użyciu już naszego smartfona. Ale jeśli będziemy planować podróż z samolotem, to oczywiście linii lotniczych jest multum, różnych ciekawych ofert jest multum, więc może posłużyć nam do tego aplikacja, która nazywa się i tutaj mam ją właśnie przed sobą w tej chwili i spróbuję ją sobie uruchomić. To jest skyscanner loty. Wpisujemy oczywiście skąd, dokąd chcemy polecieć. Wybieramy klasę podróży, liczbę pasażerów. Możemy wybrać na przykład dowolny dzień i yy, dotykamy przycisku szukaj i oczywiście znajdziemy sobie destynację. Ja akurat wyszukałem, że z Poznania do Norwegii możemy polecieć już za 100 zł w jedną stronę, a do Wielkiej Brytanii na przykład za 163 zł. Oczywiście możemy znaleźć również tańsze loty, niektóre krajowe i zagraniczne zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych. Oczywiście musimy uważać na ukryte dodatkowe opłaty, które mogą się pojawiać chociażby jako propozycje podczas zakupu biletu dodanie jest to, że w przypadku gdy wybieramy taniego przewoźnika lotniczego to musimy liczyć się z tym, że niestety za bagaż będziemy musieli już dokonać dodatkowej opłaty, ponieważ zwykle w cenie biletu doliczony jest bardzo mały bagaż podręczny, który możemy zabrać ze sobą na pokład samolotu, a każda inna dodatkowa sztuka bagażu będzie musiała być dodatkowo płatna. Oczywiście są różne opcje ubezpieczeń, wyboru miejsca w samolocie, w przypadku na przykład tanich linii lotniczych ten bilet bilet, który na początku kosztować miał na przykład złotych zaledwie 40 czy 50 może się okazać, że w ostatecznym rozrachunku w jedną stronę będzie nas kosztował na przykład 200 zł, ale jeśli rozważnie zobaczymy co mamy zaznaczone podczas zakupu tego biletu to oczywiście unikniemy tych dodatkowych niepotrzebnych dla nas niektórych opłat yy, włącznie z opcją na przykład wynajmu samo samochodu już w miejscu destynacji będziemy mogli Polecieć jednak za tą gwarantowaną początkową cenę, którą widzieliśmy na ekranie naszego smartfona, kiedy już zaczyn zaczynaliśmy kupować ten bilet. Oczywiście możemy zapłacić kartą. Bilet również otrzymamy mailem. Będziemy mogli sobie go później wydrukować, lub też tak, żeby możliwe było zeskanowanie specjalnego kodu. To jeśli chodzi o różne linie lotnicze. Natomiast jeśli podróżujemy sobie, wracamy jeszcze z powrotem na Ziemię i chcemy zapłacić za bilet kolejowy, na przykład telefonem. Możemy użyć. W przypadku aplikacji Bilkom, o której wspomniałem wcześniej, planując podróż kolejową, pojawiają się przy niektórych kursach opcje Kup bilet. Podobnie jest w przypadku aplikacji e-podróżnik, tam również zna znajdują się przy niektórych e kursach opcje właśnie zakupu biletu, jeśli przewoźnik udostępnił opcję zakupu biletu przez internet i tam będziemy mogli dokonać zakupu biletu w taki sam sposób jak dokonujemy go przez internet używając strony internetowej na przykład polskich kolei wartym dodania jest fakt, że w tym przypadku będziemy, mogli, będziemy musieli, będziemy zmuszeni podać również numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem uwaga, można kupić oczywiście więcej niż jeden bilet, ale posiada Głównego biletu będzie osoba, która oczywiście wypełniała te wszystkie rubryki i bilet. Kupowała. Można użyć w przypadku jeszcze kolei, na przykład przewozów regionalnych, aplikacji dedykowanej, która w chwili obecnej jest jeszcze w fazie testowania, ale już jest udostępniona i można z niej oczywiście skorzystać. Niestety zaznaczam, ja nie miałem okazji z niej korzystać. Bazuję tylko i wyłącznie na komentarzach, które pojawiają się chociażby w sklepie Google Play i tam są komentarze różne. Niektóre osoby nawet miewały problemy z zakupem biletu, ale są też tacy, którzy są oczywiście z tej formy zakupu biletu zadowoleni, to aplikacja CallPay Kolej. Aplikacja dedykowana przewozom regionalnym, aczkolwiek aplikacja, która bazuje na systemie CallPay i jest to aplikacja obsługująca karty przypisane do systemu MasterCard Mobile. Jeśli korzystaliśmy wcześniej z aplikacji na przykład SkyCash i korzystamy z niej chociażby w komunikacji miejskiej, to możemy oczywiście już mieć zdefiniowaną, zweryfikowaną kartę płatniczą i przy jej użyciu właśnie przy tej aplikacji Call Kolej zapłacimy za pociąg przewozów regionalnych, bilet ukaże się w formie dwuwymiarowego kodu i w ten sposób będziemy mogli przewozami regionalnymi podróżować. Ale jak już wspomniałem tutaj przed momentem o aplikacji Sky Cash, tą aplikacją możemy również zapłacić za bilet w wielu miastach, oczywiście w kilkudziesięciu miastach na terenie Polski możemy zapłacić za bilet komunikacji miejskiej. Polecam zresztą tą aplikację wszystkim, tym bardziej, że za pośrednictwem Skycash'a możemy zapłacić za parking, za bilet komunikacji miejskiej, komunikacji kolejowej. W tym przypadku jeśli chodzi o komunikację kolejową, Skycash funkcjonuje w kolejach mazowieckich, kolejach wielkopolskich i SKM Trójmiasto, bynajmniej na chwilę, na którą nagrywam tą audycję. E, aplikacja łatwa, przyjemna. W przypadku e, przewozów międzymiastowych możemy korzystać z kursów e, obsługiwanych przez PKS Polonus ale również możemy przy użyciu właśnie Skycasha zapłacić za parking w mieście na przykład, kupić bilet do kina, nawet do kina Multikino i do kina Helios również, w przypadku kin Helios jest dedykowana specjalna aplikacja również obsługiwana przez Skycash, tam możemy zapłacić za bilet właśnie przy użyciu tej aplikacji, przy użyciu chociażby karty płatniczej, którą przypięliśmy wcześniej do systemu MasterCard Mobile i właśnie w samej aplikacji Skycash ją obsługujemy. Tak więc podróż jak najbardziej możemy sobie zaplanować przy użyciu smartfona lub tabletu łatwo, szybko i przyjemnie. Nawet w trakcie podróży możemy budować jej dalsze elementy, korzystając chociażby z mobile MPK aplikacji, która, dzięki której będziemy mogli sprawdzić rozkład jazdy komunikacji miejskiej w danym mieście albo za na przykład za pośrednictwem aplikacji jak dojadę ze znanej strony również jak jakdojade.pl i tam również będziemy mogli sobie wybrać kursy autobusów. Przypominam, że jeśli chodzi o aplikację Skycash, to przede wszystkim bilety komunikacji miejskiej. Warto się w nią również wyposażyć z uwagi na to, że jest wszechstronna i bynajmniej w polskich większych miastach, ale nie tylko, bo w Lubinie również, zapłacimy sobie za bilet. znaczenia pozostaje fakt, że jeśli będziecie się wybierać, aby Jesteście spoza Lubina do Lubina w miesiącu już w wrześniu, to od 1 września w Lubinie komunikacja miejska jest będzie bezpłatna. Będzie bezpłatna. Tak jeszcze nie jest, ale będzie od 1 września. Nie będziemy musieli, nawet jeśli jesteśmy turystami w Lubinie, zapłacić za transport miejski. Yy, oczywiście polecam różnego rodzaju aplikacje. Jeśli Wy znajdziecie ciekawą aplikację yy, chociażby na Waszego smartfona, na iPhone'a, iPada, czy też telefon z systemem operacyjnym Android lub też innym, zapraszam oczywiście do yy, dodania komentarza na stronie głównej bloga podcastu lub też na stronie yy, chociażby facebookowej facebook.com kośnik dziewiatka do postu dotyczącego dzisiejszej audycji 227 i tam oczywiście możecie dopisać jak wy zaplanowaliście podróż przy użyciu chociażby waszego telefonu i jak za nią w ten sposób zapłaciliście. Ja osobiście planuję sobie najbliższe podróże właśnie przy użyciu smartfona czy też tabletu i zapraszam was również do tej formy. Nie musimy specjalnie włączać komputera. Telefon mamy zawsze gdzieś przy sobie i łatwo będzie nam sprawdzić, jak za chwilę, gdzie się przesiąść. A teraz w dziewiątce krótki przerywnik. Zapraszam już za chwilę. Tak, oczywiście wszystkie podcastowe piosenki, które znajdziecie w audycjach podcastu Radio 9 Lubin pochodzą z serwisu Music Alley, dawne podstawy Music Network i oczywiście są na licencji Creative Commons. Ja oczywiście zapraszam również w dzisiejszym poście do audycji. Uzyskacie informacje o tym, jaki, jaką piosenkę usłyszeliście w dzisiejszej audycji. W 227 podcaście to wszystko. Zapraszam za dwa tygodnie na kolejny podcast, kolejną audycję. Właśnie dziewiątkową, wakacyjną prawie już, ponieważ to tak w przededniu prawie że wakacji, bo już za miesiąc będziemy odliczać dni do wakacji. Ale oczywiście planujemy podróże dziś w ten sposób. Co za dwa tygodnie? Zapraszam do audycji. Do usłyszenia. Cześć.